Rozdział 60. Moroni w liście do Pachorana gani niedbalstwo rządu wobec armii. Pan pozwala na śmierć sprawiedliwych. Nefici potrzebują użyć wszystkich swych sił i środków w obronie przed wrogami. Moroni grozi, że będzie walczył przeciwko rządowi, jeśli nie doślą jego armią posiłków i żywności. I Moroni ponownie napisał do Pachorana naczelnika państwa, a oto jego słowa. Piszę ten list do Pachorana w mieście Zarahemla, naczelnego sędziego i naczelnika państwa, a także do wszystkich, którzy zostali wybrani przez ten lud, aby rządzili i kierowali sprawami wojny. Mam wobec was zarzut. Oto wiecie, że zostaliście wyznaczeni, aby zebrać mężczyzn, uzbroić ich w miecze, bułaty i wszelkiego rodzaju broń i wysłać do walki z lamanitami, gdziekolwiek weszliby do naszego kraju. Oto mówię wam, że ja... Moi ludzie, jak również Helaman i jego ludzie, cierpimy głód, pragnienie, wyczerpanie i wszelkie trudy. I nie szemralibyśmy ani nie narzekali, jeśli byłoby to naszym jedynym cierpieniem. Ale ponieśliśmy wielkie straty w ludziach, tysiące naszych padło od miecza, a mogli tego uniknąć, gdybyście dosłali naszym armiom posiłki wojska i dostateczną pomoc. Dopuściliście się wielkiego niedbalstwa wobec nas. Chcemy teraz poznać przyczyny tak wielkiego niedbalstwa. Chcemy wiedzieć, co jest przyczyną waszej bezmyślności. Czy uważacie, że możecie zasiadać na swych tronach w stanie bezmyślnego odrętwienia, podczas gdy wasi wrogowie zadają wokół was śmierć, gdy mordują tysiące waszych dzieci? Oto ci, którzy oczekują od was obrony, dali wam te urzędy, abyście im pomagali. Mogliście posłać armię, by ich wzmocnić i uratować tysiące z nich, by nie padli od miecza. Ale to nie wszystko. Oto wstrzymaliście im dostawy żywności i wielu z nich, walcząc i przelewając swą krew, ponieważ pragnęli dobra dla tego narodu, było blisko głodowej śmierci spowodowanej waszą obojętnością na ich potrzeby. Moi umiłowani bracia, albowiem powinniśmy was miłować. Waszym obowiązkiem. Była większa troska o dobrobyt i wolność waszych rodaków, ale wyście ich zaniedbali i dlatego krew tysięcy spadnie na wasze głowy i wołać będzie o pomstę, albowiem Bóg słyszał ich wołania i widział ich cierpienia. Czy przypuszczacie, że możecie bezczynnie zasiadać na swoich tronach, a Bóg was ocali ze względu na swą niezmierną dobroć? Mylicie się, jeśli tak sądzicie. Czym nie macie, że przyczyną śmierci tak wielu waszych braci była ich niegodziwość? Mówię wam, że mylicie się, jeśli tak sądzicie, albowiem wielu z nich padło od miecza ku waszemu potępieniu. Oto Pan pozwala na śmierć sprawiedliwych, aby stało się zadość jego wyrokom i sprawiedliwości, którą wymierzy niegodziwym. Nie myślicie więc, że sprawiedliwi przepadają, bo zostają zabici, albowiem nie przepadają, lecz wchodzą do odpoczynku Pana, swego Boga. Obawiam się, że wyroki Boga spadną na ludzi tego narodu za ich straszną ospałość, ospałość naszego rządu i za to, że nie dbali zupełnie o swych braci, sprowadzając na nich śmierć. Oto jeśli niegodziwość nie zaczęłaby się od naszych władz, moglibyśmy oprzeć się naszym wrogom i nie zdobyliby nad nami przewagi. Gdyby nie nasza wojna domowa z powodu royalistów, którzy przyczynili się do tak wielkiego rozlewu krwi wśród nas, gdybyśmy zjednoczyli nasze siły, jak to przedtem czyniliśmy Zamiast walczyć między sobą Gdyby rojaliści nie dążyli do zagarnięcia władzy nad nami Lecz pozostali wierni idei wolności I razem z nami wyruszyli przeciw wrogom Zamiast walczyć przeciwko nam Co spowodowałoby tak wielki rozlew krwi Gdybyśmy z mocą Pana poszli przeciw wrogom Rozpędziliby ich, gdyż wypełniłoby się Jego Słowo Ale tak się nie stało i teraz Lamanici atakują nas, zajmują nasze ziemie, mordują naszych rodaków, nasze kobiety i dzieci i uprowadzają wielu do niewoli w cierpieniach i trudach. A dzieje się to za przyczyną rojalistów, którzy chcieli zagarnąć władzę. Ale dlaczego tyle o tym mówię? Oto nie wiemy, czy wy sami nie dążycie do zagarnięcia władzy. Nie wiemy, czy nie jesteście tak samo jak oni zdrajcami swojej ojczyzny. A może zaniedbaliście nas, ponieważ, będąc w sercu kraju, czujecie się bezpieczni i dlatego nie zarządziliście, aby przesłano naszym armiom żywność i posiłki wojska? Czy zapomnieliście przykazania pana swego boga? Czy zapomnieliście niewolę naszych ojców? Czy zapomnieliście, jak wiele razy zostaliśmy wybawieni z rąk nieprzyjaciół? A może Przypuszczacie, że Pan wybawi nas także, gdy rozsiadamy się na tronach i nie robimy użytku ze środków obrony, które nam umożliwił? Czy będziecie siedzieć bezczynnie, otoczeni tysiącami, a raczej dziesiątkami tysięcy tych, którzy także nic nie robią, podczas gdy tysiące rodaków w kraju pada od miecza, odnosząc rany i krwawiąc? Czy przypuszczacie, że w oczach Boga Będziecie bez winy, bezczynnie Patrząc na to wszystko? Mówię wam nie Chcę, abyście przypomnieli sobie Że Bóg powiedział, iż Naczynie należy najpierw oczyścić Od wewnątrz, a potem od zewnątrz Jeśli teraz nie naprawicie tego, co uczyniliście, jeśli nie podniesiecie się i nie zaczniecie wypełniać swych obowiązków, posyłając żywność i wojsko helamanowi, aby mógł utrzymać odzyskaną część kraju oraz nam, abyśmy odzyskali resztę naszych ziem w tej części kraju. Jeśli tego nie uczynicie, będziemy musieli zaprzestać walki z lamanitami, aż oczyścimy od wewnątrz nasze naczynie, nawet nasz rząd. Jeśli nie zastosujecie się do mojego listu I nie wykażecie mi, że prawdziwie Pragniecie wolności Jeśli nie postaracie się wzmocnić naszych armii I nie dacie nam żywności dla ich utrzymania Pozostawię tutaj część mych wolnościowców Aby bronili tej części kraju I pozostawię ich z mocą I błogosławieństwem Bożym Że żadna inna siła ich nie przemoże A to ze względu na ich wielką wiarę I wytrwałość w cierpieniach i trudach I pójdę do was i jeśli znajdę pośród Was kogoś, kto pragnie wolności, jeśli znajdę chociażby iskierkę pragnienia wolności, rozdmucham pośród Was powstanie i będziemy walczyć, aż wszyscy, którzy dążą do zagarnięcia władzy, przestaną istnieć. Nie boję się Waszej władzy, ani Waszej mocy. Boję się tylko mego Boga i według Jego przykazania podejmuję miecz dla sprawy Ojczyzny, gdyż na skutek Waszej niegodziwości ponieśliśmy tak wielkie straty. Wkrótce, jeśli nie powstaniecie w obronie swojej ojczyzny i dzieci, miecz sprawiedliwości, który wisi nad wami, spadnie na was, przynosząc zagładę. Czekam na pomoc od was, lecz jeśli nie pomożecie nam, pójdę na was z mieczem do kraju zarachemla i zgładzę was, że nie będziecie więcej hamować postępu narodu w obronie wolności. Oto Pan nie pozwoli, abyście żyli i umacniali się w swej niegodziwości dla zagłady jego sprawiedliwych. Czy przypuszczacie, że Pan oszczędzi was, a wyda wyrok na lamanitów, kiedy to tradycje ich ojców są przyczyną ich nienawiści, a podwoili ją ci, którzy od nas odstąpili, podczas gdy wasza niegodziwość wywodzi się z waszego pragnienia chwały i tego, co ma wartość tylko dla świata? Wiecie, że przestępujecie prawa Boże i że depczecie je swymi stopami. I Pan mi powiedział, jeśli ci których wyznaczyliście na przywódców Nie nawrócą się odstępując od swych grzechów i niegodziwości Pójdziesz z nimi walczyć I ja, Moroni, jestem zobowiązany obietnicą Którą złożyłem wypełnić przekazanie Boga Pragnę więc, abyście zastosowali się do Słowa Bożego I posłali szybko żywność i żołnierzy mnie i helamanowi I jeśli tego nie uczynicie Szybko się do Was wyprawię, gdyż Bóg nie pozwoli, abyśmy zginęli z głodu. Otrzymamy więc część Waszej żywności, nawet jeśli stanie się to pod groźbą miecza. Uważajcie więc, abyście zastosowali się do Słowa Bożego. Jestem, Moroni, Wasz naczelny wódz. Nie dążę do zagarnięcia władzy, ale odbieram ją tym, którzy ją zagarniają. I nie dbam o zaszczyty tego świata, lecz o chwałę mego Boga oraz wolność i dobro mojej Ojczyzny. Na tym kończę mój list.